I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Matko Słowa Bożego, święty Hieronimie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie i rozpoczynamy. Kolejny prawdę mówiąc nie wiem już który rok naszych spotkań szósty z państwem szóstym tak no to to rzeczywiście to już policzycie państwo tak bo to łącznie mnie był ten rok szabatowy taki miałem rok przerwy tak. szósty tak siódmy No dobrze. rok był przerwy tak dobrze bo zacząłem 1617 dobrze, no to nie, nie. 16, 17. Była przerwa, a w tym roku. roku... E, 13 dobrze. Proszę Państwa, tak jak tutaj pani Joanna nas zapowiedziała, temat rzeczywiście bardzo ciekawy, bardzo ważny. I myślę, jak to sobie po zdefiniowaniu, po określeniu i doprecyzowaniu pojęć zobaczymy, że stale nas nurtujący i, i pojawiający się w naszym myśleniu, mianowicie eschatologia i apokaliptyka biblijna, czyli eschatologia i apokaliptyka w Starym i Nowym Testamencie. Zagadnienie bardzo ważne, ale również trzeba powiedzieć bardzo złożone i bez wątpienia jedno z trudniejszych yy, Teologii Starego Testamentu. Zacznijmy od pojęć, bo zapewne intuicyjnie rozumiemy, nawet może nie intuicyjnie, ale znamy, znamy pewnie te definicje, określenia, ale dla uporządkowania, żebyśmy wszyscy jednakowo rozumieli te pojęcia, tak żeby później też to było wszystko jasne w trakcie wyjaśniania i omawiania tekstów biblijnych. A zatem czym jest eschatologia? To pierwsze pojęcie. Zapiszę polskimi literami, żeby nie utrudniać czytania. Eschatos. Akcent jest na pierwszą sylabę. Eschatos po grecku oznacza ostatni bądź ostateczny. Ale ten grecki termin, ten grecki przymiotnik tworzy różne e, pojęcia. Na przykład ma, taką, jest, ma formę urzeczownikowioną. Już na przykład ta, s tuż tak z rodzajnikiem, Jeszcze od razu to piszę. Następne słowo. Tak samo akcenty na pierwszej sylabie. Ta eshta w języku greckim jest możliwe, żeby przymiotnik przyjmował rodzajnik, wtedy tak jak następuje jego urzeczownikowienie. Substantywizacja i już ta eschata oznacza późniejsze rzeczy, bądź późniejszy stan. Późniejsze to będziemy sobie doprecyzowywać, co oznacza owo późniejsze, w jakim, w jakiej sferze czasowej to odnieść. W każdym razie jest to ukierunkowanie ku przyszłości. Drugie określenie to eschaton oznacza już koniec. Na przykład koniec czasu, koniec świata, prawda? to eschaton es tu kosmu, koniec świata, to eschaton tu hairu, koniec czasu. A więc rzeczywiście stałe ukierunkowanie na coś ostate, ostatniego, ostatecznego w każdym bądź razie z myślą o przyszłości i to najczęściej dalekiej przyszłości. To... Pierwszy komponent tego słowa eschatologia. Logia z kolei to znane określenie od greckiego logos, słowo, podstawowe znaczenie, ale logo, logos oznacza także nauka. I stąd mamy na przykład biologia, teologia, wiele ten, ten greckie, greckie logos często pojawia się w naszych rzeczownikach odnoszonych na przykład do nauki w formie tej logia. A zatem eschatologia to nauka o rzeczach ostatecznych, o rzeczach przyszłych. I oczywiście będziemy zajmowali się eschatologią biblijną, czyli to, co pojawia się, tekst, będziemy omawiali teksty, czasami bardzo rozbudowane, czasami z kolei krótkie jakieś wypowiedzi, wyrocznie zapowiedzi ukazujące przyszłość. Ale właśnie, o jakiej, od razu, żeby to zdefiniować, określić, o jakiej przyszłości jest mowa w ujęciu biblijnym? Można bez wątpienia rozróżnić jakby dwa aspekty. Mianowicie, obecny wiek, czyli to, co będzie tymi czasami ostatecznymi przed na przykład końcem świata. Czyli powiedzmy jeszcze ta eschatologia będzie obejmowała sferę ziemską, sferę ludzkiego życia i powiedzmy jeszcze za życia przed dokonaniem na przykład sądu, czy sądu, który będzie polegał na przykład na zesłaniu ognia pożerającego, który strawi cały, całą ziemię. Względnie inne teksty, to jakby druga kategoria eschatologiczna w Piśmie Świętym, właśnie odnoszona do przyszłego wieku. To, co byśmy ujmując, trzeba do, zaznaczyć z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia, skle, określili jako to, co czeka nas po drugiej stronie życia, czyli po śmierci ziemskiej. Właśnie takie dwa wymiary eschatologiczne są bardzo wyraźne, wyraźnie zauważalne w myśli biblijnej. Podzielić można stosunkowo prosto ten pierwszy wątek, czyli rzeczy ostateczne, rozumiane jeszcze w tej ziemskiej perspektywie przed końcem świata, tak to umów, umownie nazwijmy, aczkolwiek nie zawsze to określenie pojawia się, jak już, prawda, że to, co ma się wydarzyć, będzie, stanowiło, będzie zapowiadało koniec świata, dotyczy w dużej mierze Starego Testamentu. Natomiast ten drugi aspekt, czyli przyszły wiek, przemiana na przykład egzystencji jako dzieła, dzieła dokonanego przez Pana Boga dotyczy zarówno i Starego i Nowego Testamentu. A zatem eschatologia biblijna to nauka o wydarzeniach, które nastąpią lub mogą nastąpić w ostatnich w ostatecznych dniach obecnego wieku, poprzedzających początek przyszłego wieku. W tej sferze jeszcze ziemskiej, oraz, a drugi, druga możliwość tej eschatologii biblijnej, to co nastąpi po tych wydarzeniach już w innej rzeczywistości. To odnośnie eschatologii, a teraz czym jest apokaliptyka. To słowo pochodzi również z języka greckiego apokalipsis, e, apokalipsis znaczy odsłonięcie w podstawowym znaczeniu, ponieważ składa się to, to słowo również z dwóch części, z dwóch komponentów, mianowicie przyimka apo, znaczy od i czasownika kalypto. Y, kalypto znaczy zasłaniać, zakrywać coś, ale również ukrywać i myślę, że dla apokaliptyki biblijnej i pozabiblijnej, apokryficznej, należałoby raczej, raczej badać to znaczenie to jako coś ukrytego, i teraz przyjmek apo od czyli odkrywać, prawda? odsłaniać. No nie chyba nie mamy takiego słowa, ale na przykład od, prawda, Z, czy uczynić yy, jawnym. Prawda? Od ujawnić chciałem powiedzieć, no ale nie mamy takiego słowa, ale tak patrząc na semantykę języka greckiego. Odwraca znaczenie. A po nie, niekoniecznie. Nie, nie, nie. Bo bardziej na przykład w języku greckim odwracać przyimek kata częściej. Takie by miałoby znaczenie. Natomiast tutaj po prostu od, prawda? Od, w, w, w, o, skądś, prawda? Znaczy tutaj w tych złożeniach po prostu skoro zasłaniać, zakrywać, ukrywać, a po odkrywać, prawda? Tak jak tutaj mamy m, też w naszym języku czasowniki e, złożone. I trzeba od razu powiedzieć, że ten termin jest, to jest termin bardzo złożony, jeżeli chodzi o e, apokaliptykę, apokalipsę, apokalipsy, apokalipsy, czasy apokaliptyczne. Intuicyjnie też rozumiemy znaczenie, ale ja posłużę się definicją wydaje mi się najlepszego, największego badacza literatury apokryficznej kolinsa. Ta definicja znalazła się między innymi w, no, w jednym z bardziej renomowanych słowników biblijnych, w słowniku Uncle Bible Dictionary, sześciotomowy, bardzo, każdy tom liczący prawie tysiąc stron, znany, tak? tutaj niektórzy znają. I rzeczywiście tam był dobór autorów haseł, no, bardzo taki restrykcyjny, by rzeczywiście wypowiadali się fachowcy, specjaliści w danej dziedzinie. I bez wątpienia John Collins takim specjalistą od apokaliptyki jest. Tutaj odczytam tę definicję. Otóż po przebadaniu, to świadczą o tym publikacje Collinsa, naprawdę całej dotychczasowej, znanej dotychczas literatury apokaliptycznej, ten rodzaj literatury określa jako rodzaj, objawionej, używa też słowa nowatorskiej, czyli coś nowego, literatury w narratywnym schemacie. Ja może przeczytam, a później poszczególne części będę komentował, objaśniał. W narratywnym schemacie, gdzie objawienie jest przekazywane przez pozaziemskiego pośrednika dla ziemskich odbiorców ukazujących transcendentną rzeczywistość zarówno w aspekcie czasowym odnośnie eschatologiczny, eschatologii zbawienia, jak i przestrzennym dotyczącym ponadnaturalnego świata. To cała definicja, to teraz od początku. Rodzaj objawionej nowatorskiej literatury, a więc apokaliptyka, czy powiedzmy w tym przypadku dokładnie Apokalipsy. Apokalipsa to pewien y, rodzaj literacki. Koleń y, zwraca uwagę, że jest to rodzaj objawionej literatury. Y, w narratywnym schemacie to znaczy, że najczęściej y, właśnie mamy tutaj wyroczni czy sentencji mądrościowych, jak na przykład w poezji hebrajskiej, y, w księgach mądrościowych, dydaktycznych Starego Testamentu, czy też wyroczni, jak w księgach prorockich, ale apokalipsy są przedstawione w formie opowiadań, pewnej relacji, a więc w narratywnym schemacie, gdzie objawienie jest przekazywane przez pozaziemskiego pośrednika. To myślę, że zrozumiałe, prawda? Pewna relacja, o teraz to słowo robi ogromną furorę, zwłaszcza w świecie dziennikarskim w narra, formie narracji, prawda? Teraz wszystko właściwie już jest narracją. Narracja o tym, narracja o tamtym. Niekoniecznie nawet nie zawsze to słowo jest prawidłowo użyte, ale teraz no, na przykład to teraz dominuje w każdych wiadomościach, jakbyśmy powiedzieli, narracja wyborcza. Chyba nie, nie spotkałem takiego określenia, ale być może gdzieś rzeczywiście zostało tak użyte. A zatem mamy tutaj właśnie tą narrację, rzeczywiście opowiadanie objawione, to jest ważne słowo, objawione przez pozaziemskiego pośrednika. Tym pozaziemskim pośrednikiem jest najczęściej anioł, ale nie zawsze. Może być to jakaś wyjątkowa postać, która, która oprowadza, czy opowiada o tej rzeczywistości ukrytej i w ten sposób ją odsłania, objawia. I tym właśnie to, to opowiadanie, to objawienie ukrytej rzeczywistości przekazywane przez pozaziemskiego pośrednika jest skierowane do ziemskich odbiorców. Bardzo, czasami jest to jedna osoba, ale właśnie odbiorca tego objawienia w Apokalipsach bardzo często ma za zadanie przekazać je dalej, innym. I teraz to przekazywane objawienie ukazuje transcendentną rzeczywistość, czyli rzeczywistość pozaziemską, a więc ziemskiemu odbiorcy czy odbiorcom nieznaną. Rzeczywistość transcendentną zarówno w aspekcie czasowym, mówi Collins, czyli odnośnie eschatologii, czyli tego, co ma się wydarzyć w przyszłości, bardzo często tutaj ta eschatologia jest ujawniana, objawiana w kontekście zbawienia, a więc w aspekcie czasowym, jak i w aspekcie przestrzennym, dotyczącym ponadnaturalnego świata. O, to tyle definicja Kolinsa. Więc państwo notujecie, no, jeżeli mamy się zajmować rzeczywiście przez ten rok na naszych spotkaniach tego rodzaju tematyką i literaturą, to rzeczywiście warto jakoś tą definicję sobie przyswoić. Niekoniecznie uczyć się na pamięć, ale, ale przynajmniej mieć świadomość, jakimi obszarami zajmuje się apokaliptyka. Początkowo myślę... Proszę. Tak, że no, ukazywane w formie narracyjnej, byśmy mogli, mogli dodać, uważam tutaj scenicznej bardzo często, że po prostu są to konkretne wizje. To objawienie, takie znaczenie... No, znaczy nie mówimy tu o objawieniu teologicznym, takim objawieniu jak na przykład Pismo Święte, które objawia nam prawdy wiary tutaj właśnie objawienie w formie mówię, pewnej narracji, czy nawet doprecyzowałbym już mówiąc od siebie, w formie scenicznej, że mamy pewne jakieś obrazy, pewne opowiadania, ale w takiej formie o, dramatycznej. chodzi o to, tak? to, to, to, to w literaturę, rodzaj objawionej literatury. A to o to chodzi, tak? O to wcześniejszej, rodzaj... Tak, ale objawionej nie jako w znaczeniu właśnie odniesieniu, bo są oczywiście apokalipsy, yy, czy teksty apokaliptyczne w, w, w Starym, w Nowym Testamencie, czy w Nowym Testamencie mamy apokalipsę, nie, nie, nie w znaczeniu objawioną jaką daną przez Boga i podaną do wierzenia, po prostu objawioną jako ukazaną w takim, w takim znaczeniu. Początkowo myślę, że ta definicja mogła wydawać się trudna, zawiła, bo jest bardzo rozbudowana, ale myślę, że dzieląc ją na części i objaśniając po kolei, staje się zrozumiała. Celem literatury apokaliptycznej jest zinterpretowanie, i to jest właśnie bardzo ważne, obecny, obecnych ziemskich okoliczności w świetle pozaziemskim i eschatologicznym, czyli punktem wyjściowym dla apokaliptyki, czy literatury apokaliptycznej jest tak naprawdę teraźniejszość. I proszę Państwa, proszę przypomnieć sobie, jak tu raz kilka razy no, raz po raz pojawiały się teksty prorockie funkcja proroków działalność proroków. Co jest także punktem wyjściowym dla działalności proroków? Również teraźniejszość. Bardzo często dla nas określenie prorok staje się jako synonimem mówienia o przyszłości. Otóż punktem wyjścia nauczania proroków jest teraźniejszość. Że na przykład jest źle, narodzie, czy w jakiejś grupie społecznej i co i z powodu tego zła na przykład czeka tych konkretnych ludzi zła rzeczywistej, spotka ich kara. Ale przykładowo prorok Jonasz, niedawno czytany w liturgii słowa, idź, prorokuj, głoś nawrócenie, bo nieprawość właśnie, ten stan obecny, nieprawość doszła do, do mnie, prawda? A więc Punktem wyjścia jest teraśniejszość. Tak samo taki sam jest także punkt wyjścia dla apokaliptyki, aczkolwiek by się wydawało, że właśnie apokalipsy mówią zdecydowanie, może nawet jeszcze bardziej niż prorocy o przyszłości. A zatem zinterpretowanie obecnych ziemskich okoliczności w świetle pozaziemskim i eschatologicznym. A także wpłynięcie na ich rozumienie i zachowanie słuchaczy przez odwołanie się do boskiego autorytetu. To jeszcze dalej, powiedzmy, określenia Kolinsa, dlatego to odczytuję. Dlatego bardzo często cechą literatury apokaliptycznej jest napomnienie do słuchania na to bardzo często zwraca się uwagę, do słuchania bądź oglądania. I takie właśnie, takie wezwanie już mamy na początku Apokalipsy Świętego Jana w trzecim wersecie pierwszego rozdziału. Apokalipsa Janowa 1.3. Błogosławiony, który odczytuje i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. I później oczywiście cała Księga Apokalipsy pokaże, kto jest tym, kto jest tym który odczytuje. To właśnie jemu zostało przekazane to objawienie. Jan spisał to objawienie, następnie je odczytuje, przekazuje swoim słuchaczom. A więc ważne jest, żeby słuchać tego orędzia, no bo wtedy będzie można je zrozumieć. I jeszcze tytułem wprowadzenia, to już jest inne określenie, ale także bardzo ważne w przypadku literatury apokaliptycznej, mianowicie... Często tego rodzaju literatura, apokalipsy, jest nazywana literaturą kryzysu. Co to dokładnie oznacza? Możemy tak sobie spróbować to wyjaśnić najpierw w kontekście jakimś nieco konspiracyjnym. Skoro apokaliptyka ujawnia pewne rzeczy, to co zakryte, no to musiało być zakryte z jakiegoś powodu. Prawda? I teraz zachodzi potrzeba tego ujawnienia, objawienia, odkrycia. I oczywiście, gdy odniesiemy to, odniesiemy to tylko do rzeczywistości pozaziemskiej, na przykład w odniesieniu do Boga, czy właśnie tej eschatologii, czyli rozumianej jako wiek przyszły, czyli tego, co nas czeka po śmierci, no w takim razie mamy tutaj sprawę oczywistą. Jest to próba zawsze, pozostanie próbą odkrycia tajemnic na przykład niebiańskich. Natomiast ale to nie o właśnie to nie w takim wymiarze literatura, apokaliptyka jest literaturą kryzysu. Bardzo często także w apokalipsach są ukryte rzeczy historyczne, na przykład prześladowania, opresje ze strony władców, ówczesnych władców, o których my to znamy także z własnej historii o czym nie można było pisać wprost, bo od razu na przykład taki zwój zostałby poszarpany i spalony, ale w ukryty sposób pokazuje się właśnie ten kryzys, czyli obecną złą sytuację, w takim znaczeniu sytuację kryzysową, by dać nadzieję na przyszłość. Mówiąc krótko, że to zło zostanie pokonane a zatriumfuje dobro. Państwo już chyba omawialiście Apokalipsę, i mam nadzieję, że z ojcem, profesorem, największym specjalistą od Apokalipsy, linkę, Waldemarem. tak? No to tutaj ja nic nie będę dopowiadał, ale myślę, że zwracał na to uwagę. Prawda? Opisy y, prześladowań, wychodzące bestie, y, to działanie, ukazane w bardzo różnorodny sposób, działanie zła wobec wierzących, a więc krótko mówiąc prześladowania, ale ostatecznie te prześladowania przemijają, zło, to te siły zła, zła zostają unicestwione i następuje triumf dobra. To powiedzmy jeden z takich przykładów, Tu mówię, literatura, kryzysu, to już, już poza kolingsem jako pewien trend, ale często się powtarzający w tego rodzaju literaturze. I dzięki temu, że właśnie literatura kryzysu, czy literatura z czasu kryzysu trudnego, trudnego okresu, spowodowanego na przykład prześladowaniami, aczkolwiek nie tylko apokaliptyka może uwzględniać na przykład czasy katakli, różnych kataklizmów, działania żywiołów, a więc nie tylko zła płynącego ze strony człowieka, ale również z sił przyrody. Stąd pojawiają się na przykład trzęsienia ziemi, pożary. I w ten sposób ta literatura dąży do udzielenia zapewnienia że to, co mówiła na przykładzie apokalipsy, o zbawieniu tych, którzy są pozbawieni możliwości obrony, na przykład przed złym władcą bądź kataklizmami, pozbawieni swoich praw i że ich cierpienia się zakończą. To zdefiniowanie pojęć, które będą w sposób stały się, pojawiały tutaj w naszych spotkaniach. Na co należy zwrócić uwagę? Że w takim razie eschatologia i apokaliptyka co zakłada u człowieka, u odbiorcy? Prze wiarę. Przede wszystkim wiarę literatura apokaliptyczna, czy w ogóle mówienie o eschatologii ma wpłynąć na nawrócenie, ale w ogóle należy najpierw przede wszystkim wierzyć w to, że na przykład po drugiej stronie życia coś nas czeka. My wyznajemy niebo, piekło, czyściec Te rzeczywistości. Tylko tu już mówimy z perspektywy chrześcijańskiej. No to założenie jest ważne, powiedzmy, w naszym rozumowaniu. Pamiętajmy, jeżeli chodzi o autorów i odbiorców biblijnych, orędzia biblijnego, zarówno Starego i Nowego Testamentu, właściwie tam nie ma miejsca na niewiarę. Wiara była czymś naturalnym, jak codzienne doświadczenie. Dopiero w czasach znacznie późniejszych, dziś także to, to, to się nasila, jakaś forma niewiary, odrzucania tego, co, co właśnie eschatologiczne na przykład. Właśnie, to jest ważne założenie, że eschatologia i apokaliptyka zakładają wiarę, również i religijność. Bo proszę zobaczyć, że w Ewangeliach mamy świadectwo o pewnej grupie, Grupi ludzi wierzących, bo uznają, wierzą, że jest Bóg. Ale którzy całkowicie odrzucili eschatologię to znaczy odrzucili życie przyszłe, życie po śmierci, że po prostu ze śmiercią wszystko się kończy. O kim mówię? Saduceusze. To już nie potrzeba, nie potrzeba wyjaśniać, państwo wiecie. Ale właśnie dla tego typu i to. Prawda? Grupa religijna, bardzo ważna grupa w czasach tej, po drugiej, w tym drugiej świątyni, prawda? w tym późniejszym judaizmie, obecna także w czasach Pana Jezusa, także i później ważna grupa, ale powiedzieliśmy dla, dla takiej grupy coś takiego jak eschatologia już by nie istniało. Więc eschatologia zakłada wiarę. I powiedziałem... Przed, tutaj, przed definiowaniem tych pojęć, że na pewno intuicyjnie rozumiemy te, te słowa eschatologia, apokaliptyka, yy, ponieważ one nam towarzyszą. Proszę zobaczyć, że jedno z podstawowych pytań, które sobie zadajemy, właśnie zakładając oczywiście wiarę, że, yy, Pytanie człowieka wierzącego, co nas czeka po śmierci? I można powiedzieć, jak to będzie wyglądało. I tu właśnie widać, jak się łączy eschatologia z apokaliptyką. Mianowicie pytanie, odpowiedź na pytanie, co nas czeka po śmierci, przynosi nam eschatologia, Oczywiście to mu już uproszczenie po tych różnych zawiłych definicjach. Teraz, żeby na koniec, już naprawdę podać coś w, naj, w najprostszy sposób. Co nas czeka po śmierci? I na to pytanie odpowiada eschatologia. A jak to. Czyli niebo, piekło. Już zawężając do tych rzeczywistości. A jak wygląda niebo? I jak wygląda e, piekło? Będzie odpowiadała apokaliptyka. Stąd bardzo słuszne zebranie tych dwóch tematów, no jako wspólny, wspólny motyw na ten rok spotkań. Jakie mamy źródła dla eschatologii, dla apokaliptyki tutaj? Oczywiście w tym wymiarze biblijnym. Stary Testament i Nowy Testament. Czy umiemy ze Starego Testamentu, bo Nowy Testament to jest może bardziej oczywiste, ale ze Starego Testamentu, czy nam przychodzą jakieś teksty, które mają zabarwienie eschatologiczne, to znaczy ukazują te rzeczy przyszłe bądź apokaliptyczne. Księga Daniela, tak. Joel, tak, trzeci rozdział, bardzo dobrze. Można też w psalmach. To znaczy tak, w przypadku Starego Testamentu sprawa jest nieco utrudniona. Ze wskazaniem, tak powiedzmy, konkretnych na przykład ksiąg należy raczej zwracać uwagę na pewne teksty, bo właściwie nie ma w Starym Testamencie, mówiąc o tekstach biblijnych, Księgi eschatologicznej czy apokaliptycznej w całości Tak jak jest na przykład Apokalipsa według świętego Jana w Nowym Testamencie Są to teksty rozproszone w różnych księgach I od razu trzeba zaznaczyć w księgach późniejszych Jest to późne piśmiennictwo biblijne Do takich tekstów źródłowych i do tego będę na, nawiązywał, te teksty będziemy sobie omawiali, to przykładowo e, księga, może zacznę w porządku bardziej tym razem nie kanonicznym, ale chronologicznym, czyli przyjmując jak te teksty powstawały. Księga Ezechiela ze swymi końcowymi rozdziałami 37 to wizja ożywienia Kości, na przykład kolejny 38. Następnie Księga Joela, właśnie tutaj wspomniana, rozdział trzeci, bardzo ważny tekst, który znalazł się w Nowym Testamencie w formie cytatu, i to w dniu pięćdziesiątnicy. Następnie Księga Izajasza rozdziały od 24 nazywane Apokalipsą Izajasza. Tutaj jest rozdziały od 24 do 27. Mówię o tekście biblijnym, bo jest też apokryw Apokalipsa Izajasza to jest o czym zupełnie coś innego, inny tekst, natomiast nawet o Biblia Tysiąclecia nadaje taki tytuł tym rozdziałom, rozdziałom. Rozdziały od 24 do 27. I jeszcze w tym kontekście można wymienić Księgę Zachariasza. Także nie w całości, ale pewne jej fragmenty, na przykład wizje z pierwszych ośmiu rozdziałów. Aczkolwiek druga część nie jest też pozbawiona elementów apokaliptycznych. I oczywiście Księga Daniela, tu też wspomniana, pojawia się, pojawia się szereg wizji. A więc mamy w Starym Testamencie teksty, które pokazują nam te myślenie, narastanie idei eschatologicznych i idei, czy w tym, moment, w tym przypadku może bardziej apokaliptycznych bo eschatologiczne są one jeszcze także i w innych tekstach, w innych księgach. Natomiast w Nowym Testamencie, oprócz wspomnianej apokalipsy świętego Jana, czy jakieś teksty tak przywołamy, pojawiają się w Ewangeliach też takie, takie nawet tytuły, takie, są takie śródtytuły, w przypadku Ewangelii, mowa eskatologiczna. Który? Tam są przypowieści bardziej, między innymi na przykład o końcu świata, tylko że przypowieść nie mieści się w gatunku właśnie apokaliptyki. Mówi o końcu świata, ale właściwie tego ten tekst trudno by tak zakwalifikować jako tekst, eschat, bardziej może eschatologiczny, ale nie, nie apokaliptyczny, bo tu chodzi, przypowieść ma funkcję nauczania. Nie. To też eschatologia, bardziej eschatologia, tak, możemy wy, wymienić kilka, natomiast to, o co pytałem, mamy mowę eschatologiczną Pana Jezusa zapowiadającą znaki końca czasu. To jest... 13 rozdział Ewangelii Markowej, gdzie, jest, gdzie takim centralnym motywem, yy, znaczy punktem wyjściowym może tak, jest zapowiedź zburzenia świątyni. To także jest w XXI rozdziale Ewangelii Łukaszowej, a później szereg różnych kataklizmów, które na człowieka yy, nachodzą. Tu mamy teksty apokaliptyczne. Natomiast rzeczywiście eschatologiczna przypowieść, też niedawno czytana, o imieniu znaczy o Łazarzu i Bogaczu, czy przypowieść o, koń, o Sądzie Ostatecznym. Tak na marginesie, mała dygresja, Umberto Eco podkreśla, że dygresje są bardzo ważne w narracji. Dlaczego? Bo pozwalają, jak napisał w cmentarzu w Pradze, po, pozwalają oddalić się od wątku zasadniczego. To myślę, jak wątek zasadniczy jest bardzo nudny i nuży czytelnika czy słuchacza, no to dygresja spowoduje, że wreszcie się trochę tym tak, coś zaciekawi. Na marginesie. Yy, przypowieść bardzo dobrze znana. Bogacz i łasarz. Jakie miał bogactwo? pewien, można powiedzieć, skarb łazarz, którego nie miał bogacz. Mało, mało tego, z tym skarbem idzie na drugą stronę życia. Idzie na łono Abrahama, czyli do nieba. Cierpienie nie jest skarbem. Niedostatek nie jest skarbem. Poza tym niedostatku nie zabiera ze sobą... na. Bo, bo mówi tam cier, Łazarz przeciwnie, tam cierpiał niedole, a teraz tu znaje dobra. Lub pokorę. A jest mowa o, o pokorze? Jest to stwierdzone wprost, co ma Łazarz, pewien skarb, bogactwo, a nie ma tego, ów bardzo bogaty człowiek. Bo tutaj pokora, owszem, najprawdopodobniej tak, ale to już są nasze interpretacje, nasze dopowiedzenia, a to, co wynika bezpośrednio no właśnie z narracji, czyli z samego opowiadania. Dobrze, że proszę. No właśnie. Ja na przykład na ćwiczeniach w seminarium takie, tego typu pytania zadawałem klerykom, pozostawiłem przez tydzień i musieli szukać, znaleźć odpowiedź. Proszę Państwa, imię. Tym bogactwem Łazarza, czy powiedzmy tego biednego człowieka, jest jego imię. Imię w symbolice biblijnej stanowi o godności, o wartości. Mamy tego, no my najczęściej czytamy yy, te Ewangelie, poznajemy powieści z przekładów. Ewangelia się zaczyna o, o tym, prawda, że o tym bogatym człowieku, antropostis, to w takim żył człowiek jakiś. My mamy pewien człowiek, ale właśnie taka konstrukcja rzeczownik i tutaj ten, to określenie, ten zaimek, yy, tak, dobrze mówił, Takie ustawienie jest może no w takim... Nie, już lekceważące, bo też tak się zaczyna na dobrą sprawę przypowieść o Ojcu Miłosiernym, ale w tym kontekście, że no po prostu żył jakiś człowiek, a u bram jego pałacu był Łazarz. I mówię, z tym bogactwem idzie na drugą stronę życia, bo mówi, pośli Łazarza, prawda, a sam Abraham też odpowiada ty odebrałeś swoje dobra a łazasz przeciwnie niedole prawda więc z, proszę zwrócić uwagę że Łukasz który bardzo no może nie bardzo często ale z, z ewangelistów najczęściej nadaje imiona bohaterom czy to przy powieści czy wydarzeń Zacheusz celnik Szymon faryzeusz Marta, Maria, pojawiają się imiona, a tutaj właśnie opuszcza imię na rzecz prawda, podkreślenia imienia Łazarza. 16. Wersety, jeżeli dobrze pamiętam, od 11, ale to jest dalsza część. Tak, bo pierwsze, pierwszych 10 wersetów to jest um, przypowieść o nieuczciwym rządcy. Też czytane niedawno, a później później przypowieść o Łazarzu i Bogaczu. Tak? Od 11 wersetu? Czy dalej? Czy może jeszcze dalej? Od 19. A, bo jeszcze tam później te, te wyjaśnienie, tak, pójście za Jezusem. Dobrze, to tak pewna dygresja, ale w kontekście eschatologii. Dobrze. A zatem też teksty rozproszone poza Apokalipsą. Właśnie pewne wypowiedzi, przypowieści Pana Jezusa, czy pewna mowa o zapowiedź zburzenia świątyni. Również i w listach Piotra, Judy znajdziemy wątki eschatologiczne czy apokaliptyczne, ale jest jeszcze jedna część, jeden rodzaj literatury starożytnej, do którego będziemy się odwoływali, by poznać myśl biblijną tak naprawdę, bo co z tego wywodzi się, myśl biblijną o eschatologii i apokaliptyce. Mianowicie to, do czego Państwa zawsze już tu od kilku lat namawiam, nie tylko zresztą Państwa, także i Zachęcam z roku na rok, żeby były na ten temat programy w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym, mianowicie literatura apokryficzna. Tutaj księga, a właściwie księgi Henocha, prawda, To jest, to jest za dwa lata, tak, będzie, do tego dojdziemy. Księgi Henocha to jest właściwie no, podstawowa literatura apokryficzna jeżeli chodzi o apokaliptykę. Również księga jubileuszy i różnego rodzaju apokalipsy. Znaczy różnego rodzaju, może nie tyle, tylko szereg apokalips, które przyjmują tytuł od głównego bohatera, jak na przykład apokalipsa Abrahama, apokalipsa Barucha, czy apokalipsa Adama. Jeżeli chodzi o tę ostatnią apokalipsę Adama, to Myślę, że też znajdziemy czas, żeby sobie ją omówić. To już jest tekst późniejszy, ale akurat ten apokryf, to jest tekst gnostycki, przetłumaczyłem na język polski. Jest możliwość czytania, przeczytania go w naszym języku. Zestawienie tych tekstów jak Ezechiel, czyli VI wiek, czasy wygnania, możemy przyjąć no, w pewien umowny sposób, że to jest niejako początki literatury apokaliptycznej. Tu bardziej podkreślam tę literaturę apokaliptyczną, bo do tekstów eschatologicznych za, za moment się odniosę. Księga Joela, ta tak zwana apokalipsa Izajasza w Księdze Izajasza teksty, Zachari wizje Zachariasza. Wszystko są to teksty z okresu niewoli a i poniewoli. Jak na przykład Zachariasz to już prorok czasów odbudowy świątyni, czyli działalność poniewoli i to samo teksty pochodzące z czasów Starego Testamentu, ale będące tekstami apokry apokryficznymi, jak Księga Henocha, czy wspomniane apokalipsy. To nam pokazuje, że literatura i w ogóle myśl, nauka o eschatologii tej biblijnej i apokaliptyce rozwijała się bardzo powoli. I to w późniejszym okresie. I dobrym przykładem jest, Teologia Starego Testamentu, wydana pod redakcją księdza Mariusza Rosika. Nie wiem, czy Państwu znana, to takie cztery niewielkie tomiki. Cztery, cztery tomy, ponieważ jest podzielone. Pierwszy tom to Teologia Pięcioksięgu, drugi tom Teologia Ksiąg Historycznych, trzeci tom Teologia Ksiąg Mądrościowych i czwarty Ksiąg Prorockich. I układ rozdziałów w tych, księg, w tych czterech tomach jest wręcz bliźniaczy. Przykładowo, pierwszy rozdział w każdym z tych tomów to obraz Boga. Obraz Boga w pięciu księgu, obraz w księgach historycznych. Tutaj, gdy omawialiśmy główne wątki teologiczne historii deuteronomistycznej, to na przykład korzystają być może wtedy też pokazywałem Państwu tę y, książkę. Do tego się przynajmniej odnosiłem. Y, drugi punkt no, na przy... jest na przykładowo. W każdym tomie jest y, y, w kontekście już o, an, po obrazie Boga antropologia. Antropologia pięcioksięgów, antropologia ksiąg historycznych i kolejnych części Starego Testamentu według kanonu chrześcijańskiego. Prawda? Teologia antropologia, czyli to, co będzie prawdopodobnie tematem tutaj wykładów ojca profesora Waldemara. I rzecz znamienna, właśnie tu powiedziałem, że to jest dobry przykład, ponieważ owszem, w, tych, w tej teologii jest też rozdział eschatologia i apokaliptyka, ale tylko w trzecim i w czwartym tomie czyli w księgach mądrościowych i w księgach prorockich. Brak w dwóch pierwszych tomach, w pięcioksięgu i księgach historycznych, nie wynika z jakiegoś niedopatrzenia, tylko po prostu właściwie trudno mówić o eschatologii w pięcioksięgu, czy tym bardziej o apokaliptyce. A więc to, co będziemy, czym będziemy się zajmowali tutaj tym tematem, I, a właściwie teksty, które będziemy sobie tutaj omawiali właśnie wobec tego tematu należą do późniejszego piśmiennictwa biblijnego i pozabiblijnego. Dobrze, to na tym zakończę pierwszą część, tę zupełnie wprowadzającą, jak widzicie Państwo, objaśniającą pojęcia i i teksty śródłowe. Kończąc tę część, czy są jakieś pytania? Skoro nie ma, to przejdźmy dalej. Powiedziałem przed chwilą, tak? czy, czy jeszcze nie? Powiedziałem przed chwilą że w tych dwóch pierwszych tomach teologii Starego Testamentu czyli tomie dotyczącym pięcioksięgu i Ksiąg Historycznych. Nie ma rozdziału dotyczącego eschatologii i apokaliptyki, no bo trudno wyodrębnić takie teksty. Skoro trudno, to jednak spróbujmy wyodrębnić i mówić o eschatologii już w Pięcioksięgu, bo tak zupełnie opuścić tej części nie można. W jakim, wymiarze, w jakim wymiarze można mówić o eschatologii? Otóż przenieśmy się do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, stworzenie człowieka, stworzenie także raju, ten opis uznawany za bardziej pierwotny, umownie nazywany, znaczy umownie określany, że tekst pochodzący z tradycji jakwistycznej, gdy widzimy Boga, Stwórcę, jako tego, który lepi człowieka, zasadza ogród, spaceruje po, po ogrodzie. A więc, gdzie mamy Boga ukazany w postaci ludzkiej, że tak antropomorficznej? Otóż widzimy pewne drzewo. Drzewo, które zostaje obsjęte y, taką klauzulą, nie wolno ci z niego spożywać. To, pozna to drzewo poznania dobra i zła. Ale jest ta przecież mowa o jeszcze jednym drzewie, na które się mniej zwraca uwagę a wydaje się tak naprawdę, że w całej narracji, o właśnie znowu to narracja, w całym tym opowiadaniu z drugiego i trzeciego rozdziału, w trzecim rozdziale mamy mowa, mowę już o grzechu pierworodnym, że właściwie to drzewo niejako jest tutaj centrum. Mianowicie, tak, drzewo życia, dziewiąty werset z drugiego rozdziału, Księgi Rodzaju oczywiście, na rozkaz Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Później opowiadanie w trzecim rozdziale koncentruje się wokół drzewa. Poznania dobra i zła. I to się staje. Tutaj. I tutaj rodzi się nieposłuszeństwo pierwszy grzech, ale jak kończy się całe to opowiadanie? W trzecie... Tak, zostaje zamknięty, prawda, dostęp do drzewa drugiego, ale jaka jest motywacja? Tak. Pan Bóg rzekł, po czym Pan Bóg rzekł, prawda? Po wypędzeniu człowieka z raju, po wydaniu wyroku, to jest od 22 wersetu w trzecim rozdziale. Oto człowiek stał się jak jeden z nas, to znaczy zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go, i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia. Jaki ma to wymiar eschatologiczny? myślę, że też warto tutaj tej refleksji dokonać. Na początku pomijam pierwszy rozdział mówiący o stworzeniu, ten pochodzący z innego czasu, z innego kręgu także i z innej kultury. Wcześniej czytamy w siódmym wersecie drugiego rozdziału Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza, tchnienie życia, wskutek czego Stał się człowiek istotą żywą. Proszę Państwa, na tych spotkaniach no, pamiętam, że Księgę Rodzaju od tego zaczęliśmy. Zaczęły się spotkania tutaj nasze, prawda? Jak zacząłem do Państwa przyjeżdżać, to w pierwszym roku miał być pięcioksiąg, a stanęło na tym, że tylko była Księga Rodzaju. Ja już nie pamiętam, czy przy tym tekście się zatrzymywałem, ale bardzo często mówimy, że śmierć wchodzi jako kara bądź konsekwencja grzechu pierworodnego. Właśnie dokładne przeczytanie tych tekstów wskazuje, że człowiek został ulepiony, czyli stworzony, ale jako śmiertelny. Tutaj te wersety nam to pokazują. A więc... Pojawia się już tutaj w drugim i trzecim rozdziale myśl o śmierci i o możliwości życia po śmierci, czy, czy nieumierania, prawda? Widzimy tutaj pewną, już moment, widzimy tutaj pewne no, niezbyt wyraźnie sformułowane okoliczności, żeby, aby nie sięgnął życia, czyli co? Żeby nie stał się nieśmiertelny. Tak? Proszę. Ale przed grzechem pierworodnym miał spokojny dostęp do drzewa życia. Czy to nie zakładało właśnie nieśmiertelność człowieka? No tekst pokazuje, że jakoby człowiek nie, nie, nie korzystał z tego drzewa, że... Bo tak. więc tak. Tak, tak, dokładnie, bo... Y, y, y, y, y, y, Mowa, gdy jest zakaz. No ale właśnie, sam tekst nie jest. Jeżeli wcześniej stwierdziłem, że nie nam dostępu, to znaczy, że w tym momencie ten dostęp został odebrany. Odebrany. Mówię, tekst nie jest jednoznaczny, ale no, należy przyjąć tak, że skoro raz spożył, to już zasięgnął nie... to, to powiedzmy, otrzymał tę nieśmiertelność. Ta nieśmiertelność. No nie jest podtrzymywane jak wegetatywnie, że na przykład no należy zjeść raz w miesiącu czy raz na pół roku, no tak należy domniemywać. Skoro wystarczyło raz zjeść z Poznania z drzewa Poznania dobra i zła, i już, jak mówi Bóg, człowiek stał się podobny nam, to był jednorazowy akt. Więc należy to ten, tak samo odnieść samą, prawda, to samo odnieść do drzewa życia. Skoro by spożył raz, osiągnąłby nieśmiertelność. Nie ma zakazu, ale widocznie też być może to drzewo... A może nie zdążył, tak. Próbował po kolei, prawda, tak jak czasami właśnie przy szwedzkim stole, popróbować wszystkiego a później jeść to, co najbardziej smakuje. Prawda? Więc być może jeszcze nie doszedł. Nie, tutaj oczywiście tekst nie jest jednoznaczny, ale w takim ujęciu, jak tutaj Państwu przedstawiam, sugeruje, że już się tutaj na samym początku pojawia myśl śmierć i życie. W każdym razie, nie jeżeli jeszcze nie jest mowa o życiu po drugiej stronie życia, tak jak my to rozumiemy i w co my wierzymy, to przynajmniej pojawia się nieśmiertelność na, tutaj, w tej rajskiej, ziemskiej rzeczywistości. W każdym razie właśnie śmierć jako kres życia i to, będzie, i to jest obecne w Księdze Rodzaju, już akt zabójstwa, prawda? Kain i Abel potop, wyniszczenie, położeniu kresu ludzkości, prawda? Ta kara już dotyka, właśnie kara w że takim, byśmy powiedzieli to, eschatologicznym, choć tak jeszcze nierozumiana pewnie przez autora biblijnego, ale właśnie kara, która powoduje całkowitą przemianę ziemskiej rzeczywistości. Tutaj przemianę no, bardzo, bardzo mocną, bo niosącą śmierć, ale wobec tego, że gdy nie ma jeszcze w Księdze Rodzaju i pozostałych księgach idei przynajmniej wprost sformułowanej życia wiecznego, życia po drugiej stronie życia, czy istnienia po drugiej stronie życia, to jest obecne pragnienie przedłużenia swojego istnienia, rozumianego jako zachowanie imienia. No właśnie tu też nie bez przypadku. Znaczy przypadkowo akurat tak wspomniałem tutaj o tym imieniu, ale okazało się, wyszło, że nie, nie było to przypadkowe w, ostatecznie wspomnienie. Właśnie dbałość o zachowanie imienia. A jak ono jest to imię utrwalone? Poprzez potomstwo, poprzez dzieci. Dlatego to nie tylko kwestia ówczesnego nazewnictwa, e, że na przykład Izaak, syn Abrahama, stosowane na starożytnym Bliskim Wschodzie i właściwie do, na Bliskim Wschodzie e, używane do tej pory. Łanie imienia ojca czy przodka, jeszcze dalszego przodka, pamięci, ostatecznie. Tego, który już odszedł. I dla przykładu przeczytaj dawnych nieszporach, rafialnych, czy gdzieś są jeszcze nieszpory, czy gdzieś, no. To już powoli na nabożeństwo, które... Pierwsze dwa wersety i... I wy mąż, który się... Upodobanie ma w jego... go będzie potężne na ziemi. Dosna błogosławieństwa. Sprawiedliwy właśnie wspomnianemu, potężnemu, cała Jakub naszą nazwę, bo są następuje. już po krótkiej przerwie technicznej, teraz lepiej słychać, podejmując przerwany wątek, właśnie opowiadania o Abrahamie, Izaaku, Jakubie, Józefie nazywamy sagą. Dlaczego? Bo są to opowiadania rodzinne. Tam jest niezwykła dbałość o to, żeby mieć syna, żeby mieć potomka. Nie tylko jako dziedzica, nie tylko jako syna obietnicy, tylko w przypadku Abrahama oczywiście będzie to jako stało na pierwszym miejscu, ale właśnie również dlatego takie było myślenie, by w ten sposób dnistwę no, przedłużyć, że zapewnić sobie nieśmiertelność, kiedy jeszcze brakowało tej wizji, no, w ścisłym tego słowa znaczeniu eschatologicznej. Ponadto widzimy, jak Bóg się objawia Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba Czy, czy względnie Izraela Pan Jezus właśnie w rozmowie z saduce, saduceuszami Co powie, to jest dowód, że umarli żyją Bo Bóg nie jest Bogiem umarłych, tylko żywych Widzimy, że w pięcioksięgu mimo wszystko ta idea eschatologiczna zaczyna już powoli kiełkować. Ponadto, myślę, że na to też trzeba zwrócić uwagę, nawet jeżeli byłoby, znaczy było takie rozumowanie, że kres, że śmierć stanowi kres ludzkiego życia, to jednak jest wielka dbałość o ciało. Nie ma na przykład palenia ciała, tego, co było u innych ludów, czy na przykład w, jeszcze w starożytnej Grecji. Przypomnijmy sobie śmierć Sary. Abraham idzie jako obcokrajowiec i rozpoczyna kolejne targowanie się w swoim, w swoim życiu, prawda? Jest tu ładne miejsce, na skraju nikomu nie, be, no właśnie na skraju, nikt tego nie będzie deptał, tu będzie spokój i to miejsce mi odsprzedajcie, prawda? Żebym nabrał do tego prawa. E, wiemy, gdzie to miejsce jest obecnie? Hebron. Hebron, oczywiście. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był w Hebronie, właśnie tam na grobach patriarchów? Tak, a tam w środku, w tym meczecie i później w synagodzie. znaczy no, no w synagodze. No właściwie nie w synagodze, tylko w tym miejscu żydowskim, bo jest to tak no, niezwykle ciekawe miejsce. Stąd właśnie oto się zaczęła cała wojna, tak naprawdę. Bo każdy chciał mieć, znaczy każda strona, i Żydzi, i muzułmanie chcieli mieć dostęp do grobu swoich przodków. Więc widzimy wielką dbałość o ludzkie ciało. Jakub, a później Józef, już będąc przebywający w Egipcie, co powiedzą? Gdy stąd wyjdziecie, zabierzcie moje ciało i pochowajcie gdzie? No właśnie tam, gdzie, gdzie się zaczęła ta historia, prawda, w grocie, w Makpela, w Hebronie. A więc mówię, nawet jeżeli nie było myśli o tym, że po śmierci jest życie, to tu mamy taki no, wyraz pewnej eschatologii. O ciało ludzkie należy y, zadbać. To co do Księgi Rodzaju i powiedzmy, i tutaj tej, tej myśli w Pięcioksięgu, to tylko tak przykładowo, ale teraz przechodząc do, do Ksiąg Mądrościowych. Znajdziemy też bardzo znaczący tekst, pochodzący już znacznie późniejszego piśmiennictwa biblijnego mianowicie Księga Kocheleta. Tu możemy wyodrębnić przynajmniej dwie zmianki, już patrząc, już mówiące o nieśmiertelności człowieka, a przywołuje Kocheleta właśnie w tym kontekście Księgi Rodzaju, ponieważ one wyraźnie nawiązują do dzieła stworzenia, to co sobie wcześniej czytaliśmy. Mianowicie Księga Kocheleta, rozdział 3, 21 werset. Któż pozna, czy tchnienie synów ludzkich idzie w górę, a tchnienie zwierząt wstępuje w dół do ziemi? Proszę zobaczyć, tutaj ukierunkowanie, prawda, niebo, piekło byśmy powiedzieli, albo, no może zwierząt nie wysyłajmy do piekła, ale na takiej zasadzie istnienie, nieistnienie może, o, w ten sposób. Prawda? Tutaj Kohelet stawia wątpliwość i oczywiście jako mędrzec na tę wątpliwość ostatecznie odpowiada, a odpowiada już w końcowych fragmentach księgi, Mianowicie rozdział 12, werset 7. I wróci się proch do ziemi tak jak nią był. Czyli powrót w którą stronę? Do dołu. Odnosząc to do wcześniej przeczytanego tekstu, no, jak zwierzęta, prawda? Mówiąc trochę z humorem. Zresztą księga kocheleta Co ona ma taką szatę wielkiego pesymizmu, ale tak naprawdę to jest, jeżeli dokładnie pewne teksty się analizuje, to widać tutaj wielki, wielką, hu, wielki humor, czasami ironię. I dalsza część tego wersetu. A duch powróci do Boga, który go dał. I tu już jest wyraźne odniesienie do Księgi Rodzaju 2.7, że tchnął tchnienie, prawda? dał to tchnienie Adamowi. I teraz Kohelet mówi, co zrobi, co się dzieje, wróci do Boga. Jeszcze też w taki zawolowany sposób, jeszcze enigmatyczny, prawda? bez ukazywania, no, jak ta rzeczywistość wygląda, ale już tutaj Kohelet wyraża Właśnie odczytując Księgę Rodzaju, interpretując Księgę Rodzaju, odczytuje to jako, prawda, że ten tekst należy z Księgi Rodzaju widzieć jako życie. Poza tym tu jest bardzo ciekawy, jest ten dwunasty rozdział. To proponuję sobie, jak państwo, wrócicie, proponuję, jak państwo wrócicie, przeczytać sobie w domu. Jest to taka alegoria starości. Znaczy, to jest jedna z interpretacji, bo nie wszyscy podzielają tę interpretację, ale to jest alegoria starości schyłku ludzkiego życia. Już tylko tak dla przykładu. Zamkną się drzwi na ulicę, że chodzi o uszy, prawda, że człowiek na starość głuchnie. I to już ten, naprawdę, te naprawdę wersety poprzedzające, ten siódmy werset, gdzie jest mowa, że duch powróci do Boga. Zanim, przerwie, zanim się przerwie srebrny sznur i stucze, stucze się czara złota, i dzban się rozpije u źródła i w studnie kołowrót złamany wpadnie. To alegoria śmierci ukazywana na przykładzie takiej opustoszałej, można powiedzieć wręcz zrujnowanej wioski, zrujnowanego gospodarstwa. Proponuję naprawdę po powrocie przeczytać ten dwunasty rozdział Koheleta, gdzie następuje jako podsumowanie tych, tych wcześniejszych rozważań. A zatem przewija się myśl o życiu, o powrocie do Boga w tych, w tych księgach, powiedzmy, kanonicznie wcześniejszych. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, jednak tutaj... Będziemy patrzyli na piśmiennictwo późniejszego, na późniejsze piśmiennictwo, które zacznie powstawać, ta myśl, te myśli eschatologiczne zaczną powstawać w czasach niewoli babilońskiej, a nasilą się w czasach późniejszych. I myślę, że tutaj przeczytamy sobie teraz kilka tekstów, to już będzie na zakończenie dzisiejszego spotkania tekstów, których można powiedzieć, że zaczyna ożywiać właśnie w tych tekstach idea życia po śmierci, czyli takie idea życia eschatologicznego. I tutaj już może nie tyle co do chronologii, ale do porządku kanonicznym. Mianowicie, Księga Izajasza, rozdział 25, Werset siódmy i następny, dwadzieścia 7 następny, to jest właśnie jedy, fragment z tej tak zwanej apokalipsy Izajasza, o czym mówiłem wcześniej. Zedrze On, czyli Pan Bóg, na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całą, który okrywał wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan, Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. Ten tekst jest w lekcjonarzu pogrzebowym i całość tutaj tej perykopy zatytułowanej Uczta Mesjańska może być odczytane jako czytanie w trakcie mszy pogrzebowej. A więc Bóg niszczy śmierć. Skoro śmierć nie ma, proszę zobaczyć, nam są już to bardzo bardzo bliskie, już nie tylko biblijnie, ale nawet poprzez naszą liturgię czy nasze pieśni. Bardzo bliskie słowa, bardzo bliska, bardzo bliska idea. Bóg niszczy śmierć, prawda? Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Następnie... Jeszcze pozostając w Apokalipsie Izajaszowej, 26 rozdział, czyli kolejny, werset 19. Ten tekst czasami jest nazywany dobrą nowiną o zmartwychwstaniu, dobrą nowiną Starego Testamentu o zmartwychwstaniu, a mianowicie ożyją Twoi umarni, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się, i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. Tutaj po tej zapowiedzi zniszczenia śmierci ten tekst już wyraźnie mówi o powstaniu z martwych. Kolejny tekst, również jeszcze z Księgi Izajasza, rozdział 53, werset 10. 53 rozdział kojarzy nam się z czymś, z jakimś konkretnym tekstem. 50, zakończenie 52 i, 50, i początek 50. Tak, pieśń sługi, a dokładnie czwarta pieśń, ta najbardziej dramatyczna, odczytywana, Wielki Piątek. O cierpiącym, a właściwie można powiedzieć o cierpieniach i śmierci cierpiącego sługi. Ale tu pojawia się też bardzo zagadkowy tekst. Mianowicie w wersecie 10 czytamy. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo dni, swej, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. O, jeszcze następny werset. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. I to jest właśnie te, zestawienie tych dwóch wersetów pokazuje nam, proszę zobaczyć, takie gdzieś zawieszenie, jakby może jeszcze niezrozumienie, może nie tyle niezrozumienie, co brak wyraźnego sformułowania, takie niedopowiedzenie, bo dni swe przedłuży, czyli idea nieśmiertelności. Czyli mimo cierpienia nie umrze. A w następnym, w następnym wersecie, no przynajmniej z naszej perspektywy, perspektywy chrześcijańskiej ujrzy światło, no to byśmy jednak odnosili to do rzeczywistości, tak? Ale czy to słowa, że wyda z się, no wiele się śmierci? Śmierci, tak. Ale już jest taki zawalowany Tak, tylko właśnie. Chodzi mi o te sformułowania, że jakby no brak jeszcze takiego zrozumienia, doprecyzowania, dni swe przedłuży, no to przedłużyć dni to mamy ziemską rzeczywistość, tak? Natomiast właśnie wyda sw swoje życie, czyli umrze i ujrzy światłość, no to już byśmy mieli tę y rzeczywistość zupełnie eschatologiczną, czyli po drugiej stronie życia. Ale chodzi mi tu jeszcze no brak wyraźnego sformułowania. Przejdźmy teraz do Księgi Ezechiela. Rozdział 37, werset 12. 37 to wspominałem ten tekst, to wizja y, ożywienia kości na tym wielkim cmentarzysku. 37, 12. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wy wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela. Jeszcze czternasty. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli i powiodę was do, waszego, do kraju waszego. I poznacie, że ja, Pan to powiedziałem i wykonam. Otwarcie grobów, udzielenie ducha. Zresztą w wcześniejszym rozdziale, w 36 jest mowa o udzieleniu nowego ducha, nowego serca, a więc tuż, już prawda, w pierwszym znaczeniu w takim moralnym, żeby mieć siłę do tego, żeby się nawrócić i już nie grzeszyć. Ale w tym kontekście 37 rozdziału no też możemy tutaj patrzeć jako przejście ze śmierci, do życia. Księga Daniela, też wspominana tutaj przez Państwa jako przykład literatury apokaliptycznej. Rozdział 12, werset drugi i trzeci. Wielu zaś, co śpi, w prochu ziemi zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze. Toż tak jeszcze może dla uporządkowania. Ezechiel, mówiłem, szósty wiek, owa apokalipsa Izajasza, pomimo że znajduje się w rozdziałach 24-27, a więc w tym pierwszym bloku, który określa się jako pierwszy, czy też proto-Izajasz, czyli prorok ten właściwy, ten, ten, ten no pierwszy Izajasz, żyjący w VIII wieku, to te rozdziały są późniejsze. To jest jednak osobna, osobne teksty i nawet mówi się w odniesieniu do tych yy, rozdziałów jako czwartym Izajaszu. Teksty pochodzące gdzieś z IV wieku, a więc późniejsze od księgi Ezechiela. Księga Daniela, czasy jeszcze późniejsze, mianowicie połowa II wieku. Najprawdopodobniej okres powstania Machabe machabejskiego. O, i księga to, co mówiłem, literatura na czas kryzysu. W czasie kryzysu. To jest przykład. Prawda? Daniel nie pisze o Epiwanesie, jak autorzy ksiąg machabejskich ale wprowadza Nabuchodonozora, Baltazara, kompletnie mieszając rzeczywistości i fakty historyczne, nie z powodu swojej niewiedzy czy próby zakłamania, ale właśnie to w ten sposób, daje w ten sposób do, do zrozumienia, że pisze niejako w konspiracji, tak mówiąc już, upraszczając sprawę. A więc widzimy teksty VI, IV wiek, II wiek, przy okazji... Tutaj ten tekst, trzeci werset, mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze, jest napisany, jest wypisany na grobie księdza profesora Lecha Remigiusza Stachowiaka. Nie wiem, czy Państwu znana jest to postać, osoba. Tak, przynajmniej ze słyszenia znany, tak? Od, jeżeli nie, a jeżeli Państwo macie Pismo Święte w, y, w przekładzie Biblii Tysiąclecia, to proszę otworzyć tutaj na tych stronach informacyjnych co do redakcji. Y, to był redaktor y, Starego Testamentu, tłumacz y, trudniejszych ksiąg, y, bo i księgi Jeremiasza w Biblii Tysiąclecia, księgi Daniela, czyli tej księgi trójjęzycznej, bo ta księga ze wszystkich fragmentach była napisana i he po hebrajsku, i po aramejsku i po grecku, także i Ewangelii Janowej. Chyba Jakuba raczej mi się wydaje jeszcze. Tak właśnie sprawdzam, bo nie jestem pewien. Jakuba, tak. Janowej, bo świętego Jana też, tak? A nie, przepraszam, Jana tłumaczył, tłumaczył ksiądz Drost w Biblii Tysiąclecia. To komentarz napisał do, ksiądz Stachowek, komentarz do Ewangelii Janowej, a tutaj w Biblii Tysiąclecia przykład listu Jakuba. Dlaczego? najbardziej elegancka Greka Nowego Testamentu, właściwie już zbliżona do Greki klasycznej, nie kojne, tej powszechnie używanej przez autorów biblijnych, ale właśnie już zupełnie, zupełnie inny styl. I jeszcze jeden tekst na koniec, księga, druga księga machabejska, czyli księga też z czasów, powstała w czasach księgi Daniela. Ten sam okres piśmiennictwa. druga Księga Machabejska, 7-9, rozdział 7, też bardzo znaczący. Opis męczeństwa y, siedmiu braci. Y, I na tę śmierć musiała patrzeć matka, jak po kolei są traceni y, jej synowie. I przeczytajmy tylko, bo ten tekst jest przepojony wręcz ideą, znaczy nie ideą, tylko nadzieją życia po śmierci, ale dla przykładu przeczytajmy dziewiąty werset. W chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział, Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie, Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi, i ożywi do życia wiecznego. Czy też? 11. Jeszcze właśnie tak w jedenastym, Tak, ja jeszcze patrzyłem dalej, że od niego ponownie otrzymam, ale jeszcze czternasty. Bo każdy, mówię, każdy, praktycznie każdy z tych braci wypowiada, wyraża nadzieję życia wiecznego. Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla Ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia. Prawda? Tu mamy jeszcze to rozróżnienie, że zmartwychwstaną tylko dobrzy. Daniel już mówi o zmartwychwstaniu ku szczęściu albo ku wiecznej odrazie. I księgą, która można powiedzieć jest... Przepojona ideą nieśmiertelności, to stanowi główny temat tej księgi, to księga, to najmłodsza księga Starego Testamentu, czyli Księga Mądrości. Powstała gdzieś około 50. roku przed Chrystusem. Nawet niektórzy przesuwają te, y, okres, czas powstania Księgi Machabejskiej o 100 lat później, czyli że miało, jakoby miało powstać około roku 50., ale już po Chrystusie raczej należy jednak przyjąć ten okres jednak starotestamentowy, jeszcze powiedzmy przed Chrystusem. Tutaj już to od tego zaczniemy nasze przyszłe spotkanie, bo tych tekstów jest po prostu bardzo dużo. Ale widzimy, że idea, myśl, że życie ludzkie się kończy, ale... Ale, jest, ale nadzieja, nadzieja na życie wieczne czy na inne życie jednak jest obecna już od samego początku w Piśmie, od samego początku w piśmie Świętym, z tym, że narasta od czasów niewoli babilońskiej. Bardzo serdecznie dziękuję.